Około godziny trzynastej powróciłem do hotelu, dokąd odwiózł mnie tym samym samochodem wojskowym mój Żyd, porucznik Szutys. W poselstwie czekano na mój powrót z dużą niecierpliwością. Natychmiast musiałem opowiadać wszystko ze szczegółami o przebiegu wizyty u pułkownika Dulksknysa, ministrowi Harwatowi, radcom Załęskiemu i Dziarczykowskiemu oraz naszemu miłemu atasze poselstwa Stanisławowi Westfalowi, jedynemu z nas, który doskonale władał językiem litewskim. Wszyscy my, członkowie poselstwa, nie czujemy się tu w Kownie zbyt dobrze. Przeważa trochę uczucie, że jesteśmy nieproszonymi gośćmi w nieznanym domu. Składałem wizyty w Kownie atasze wojskowym rosyjskiemu i łotewskiemu. Kombryk Tiażelnikow powiedział mi, że Zdzies skuczna niciło dzielać I nikuda Diewiaćca w kownie Niekakoj żyzni Co w tłumaczeniu na język polski Oznacza, tutaj jest nudno Nie ma co robić i nie ma gdzie się podziać Żadnego życia towarzyskiego Dodał zresztą, że już rychło Opuszcza kowno i powraca do Moskwy Była to jego odpowiedź Na moje pytanie o miejscowe zwyczaje towarzyskie Generał Tiażelnikow Musi być dawnym oficerem carskiej armii rosyjskiej, sprawia wrażenie oficera starej szkoły wojskowej, a przy tym ma zupełnie swoiste poglądy na spędzanie czasu w Kownie, nieodpowiadające nowej szkole w Rosji. Atasze wojskowy Łotewski, podpułkownik sztabu generalnego Wiktor Deglavs, przypadł mi od razu do gustu. Jest to zupełnie jeszcze młody człowiek, około 35 lat, o bardzo inteligentnej i przyjemnej twarzy, wysokim czole, niebieskich oczach i falistych jasnych włosach. Pułkownik Deglaws od razu w pierwszej rozmowie Przeszedł na sprawy ściśle wojskowe i zaoferował się być moim przewodnikiem w stosunkach miejscowych. Skorzystałem z tej propozycji chętnie i właściwie od pierwszego spotkania nawiązaliśmy z nim prawdziwie koleżeński i przyjazny kontakt utrzymywany aż do końca mego pobytu w Kownie. Niedawno popełniliśmy wszyscy razem, całe poselstwo polskie w Kownie, pierwszą dużą gafę dyplomatyczną, wprowadzając w niemały kłopot litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a przede wszystkim litewskiego szefa protokołu, pana Girdwajnisa. Jednocześnie ze składaniem przez nas członków poselstwa pierwszych wizyt oficjalnych robiły również wizyty nasze żony. Wizyty te organizowała pani Wanda Harwatowa która pewnego dnia zatelefonowała osobiście czy przez sekretarkę swego męża do pani Lozoraitisowej, żony ministra spraw zagranicznych Litwy, zapowiadając wizytę u niej pań z poselstwa polskiego. Telefon ten przyjął ktoś z bliskiego otoczenia ministra Lozoraitisa i prawdopodobnie wskutek nieporozumień językowych odpowiedź została zrozumiana w naszym poselstwie, że pani Lozoraitisowa oczekuje członków poselstwa polskiego następnego dnia o godzinie 17 na herbacie u siebie w domu minister Harwat i pani Harwatowa przyjęli tę wiadomość jako nieoczekiwane zaproszenie dla nas wszystkich całego składu poselstwa. Uważane to było nawet za niezwykły sukces dyplomatyczny, toteż następnego dnia na godzinę 17, bardzo uroczyście trzema samochodami w pełnym komplecie czterech par małżeńskich i dwóch kawalerów pojechaliśmy do państwa Lozoraitisów. Przy naszym wejściu do salonu nastąpiło zupełne tableau nie ma scena absolutnego zaskoczenia pani Lozoraitis, która była sama jedna. Okazało się, że oczekiwała przybycia tylko czterech pań z poselstwa polskiego, a nie całego kompletu z posłem na czele. Pani Lozoraitis była tak zaskoczona, że się z nikim z nas mężczyzn nie przywitała. Zapanowało na chwilę kłopotliwe zamieszanie, po upływie kilku minut zjawił się zadyszany szef protokołu litewskiego, pan Gertwainis i szybko opanował sytuację. Dostaliśmy czarną kawę, jakieś ciastka i po kilkunastu minutach wymuszonej rozmowy, prowadzonej notabene przez jedną tylko panią Harwatową, odjechaliśmy do naszego hotelu. W czasie tej niefortunnej wizyty miałem sposobność obejrzenia urządzenia domu ministra spraw zagranicznych Litwy. Budynek bardzo okazały, dwupiętrowy, położony w pobliżu siedziby MSZ, zapewne jest dawnym domem mieszkalnym jakiegoś dygnitarza rosyjskiego. Z dużego holu prowadzą szerokie, wygodne i wyłożone dywanem schody na pierwsze piętro do apartamentów reprezentacyjnych ministra. Przed domem stoi stale policjant ubrany paradnie w ogromne czako czerwone z pogonią litewską na przodzie, w białe rękawiczki, w ciemno płaszcz z czerwonymi naramiennikami i złotymi guzikami. W domu ministra Lozoraitisa byliśmy przyjmowani w głównym, bardzo obszernym salonie i w dwóch mniejszych salonikach przylegających tuż obok. Domy ministra spraw zagranicznych Litwy sprawia urażenie bardzo zamożnego domu. Plutokracji wysokiej klasy, ale nie było w nim znać tradycji pokoleń. Pani Lozoraitis po ochłonięciu z pierwszego szoku, jakim była dla niej wizyta całego polskiego poselstwa in corpore, okazała się bardzo miłą i sympatyczną osobą. Nazajutrz po tej gafie, długo, bardzo długo potem wspomnianej w Korpusie Dyplomatycznym Kowna, pułkownik Dulksnis zawiadomił mnie telefonicznie, że generałowie Rashtikis, Czernius i Reklaitis przyjmą mnie. Dwaj pierwsi 27 kwietnia, a generał Reklaitis 28 kwietnia bieżącego roku. Wszyscy trzej mają swoje biura w gmachu sztabu generalnego. Wizyty te uważałem za szczególnie ważne. Bardzo dużo wagi przywiązywałem do pierwszego spotkania i pierwszej rozmowy, zwłaszcza z generałem, rasztykisem Słyszałem o nim jeszcze w Warszawie i czytałem, że jest oficerem o nieprzeciętnych zdolnościach i o wielkich możliwościach, ponieważ posiada całkowite zaufanie prezydenta Litwy pana Smetony i litewskiej partii Tautyninków oraz cieszy się podobno dużym mirem i uznaniem w szeregach wojska litewskiego. Pułkownik... Deglavs, atasze wojskowy łotewski, mówił mi, że generał Rasztikis jest ogromnie miłym i przyjemnym w obejściu człowiekiem, a jako o naczelnym wozu Litwy wyrażał się o nim w samych superlatywach. 27 kwietnia 1938 roku o godzinie 11.45 udałem się tym razem bez litewskiego przewodnika, własnym samochodem, z proporcem państwowym polskim, powiewającym na przedzie samochodu z wizytą do naczelnego wodza wojska litewskiego. Litewski sztab generalny mieści się w dużym dwupiętrowym budynku, który był przed wojną 1914-1918 siedzibą rosyjskiego korpusu i twierdzy kowieńskiej. Przed wejściem do gmachu oczekiwał mnie oficer inspekcyjny. Podwójny posterunek honorowy piechoty, ustawiony przy drzwiach wejściowych do sztabu, sprezentował precyzyjnie broń. W holu spotkał mnie adjutant generała Rasztikisa, kapitan pierwszego pułku huzarów imienia księcia Janusza Radziwiła, Geczewicius, i po wymianie kilku zdań zaprowadził mnie na pierwsze piętro do gabinetu generała. Był to duży pokój, a właściwie wielka sala, prawie zupełnie pusta. Spoza biurka stojącego na przeciwległym końcu sali wstał szczupły niewysokiego wzrostu mężczyzna. Był to generał Stasys, Rasztykis. Przeszedłem kilkanaście kroków przez całą długość sali w jego kierunku, a wtedy i on wyszedł z za biurka i postąpił parę kroków na moje spotkanie. Złożyłem mu po polsku służbowe zameldowanie, przestrzegając jak najściślej przepisów polskiej musztry formalnej. Generał Rasztykis. Również stanął na baczności i wysłuchał mojego meldunku, że jestem polskim atasze wojskowym akredytowanym na Litwie. Podaliśmy sobie ręce, po czym generał Rasztikis zapytał mnie po rosyjsku, czy zgadzam się mówić tym językiem, czy też wolałbym rozmawiać po niemiecku, gdyż on nie zna francuskiego, a już został poinformowany, że znam rosyjski i francuski. Odpowiedziałem, że kategorycznie wolę rosyjski. Generał roześmiał się i powiedział, ja miałem na myśli jedynie problem lingwistyczny. Mówiliśmy więc po rosyjsku. Usiedliśmy na dwóch fotelach, stojących opodal biurka. Generał Rasztikis zapytał o moje pierwsze wrażenia z Litwy i Kowna, o polską wyższą szkołę wojenną w Warszawie, bo wiedział, że byłem w niej wykładowcą. Przy tej okazji znalazł wiele słów pochlebnych dla poziomu i tematów polskiego piśmiennictwa wojskowego, literatury wojskowej. Chwalił zwłaszcza Bellone i przegląd piechoty, których, jak to specjalnie podkreślił, jest stałym czytelnikiem. Długo mówił o niemieckiej doktrynie wojennej, bez specjalnego akcentu uwielbienia dla niej i przy tej sposobności oświadczył, że sam jest wychowankiem berlińskiej wyższej szkoły wojennej i że tym należy tłumaczyć jego zwyczaj posługiwania się językiem niemieckim w rozmowach z cudzoziemcami. Słuchałem go bardzo chętnie i ze zrozumiałym zaciekawieniem. Generał Stasys Rasztikis robi duże wrażenie. Jest to człowiek młody, sprężysty i pełen siły, charakterystyczna, bardzo wydłużona głowa, gładko wygolona, niełysa, jak sądziłem przy wejściu do gabinetu, co jeszcze silniej ją wydłuża. Bardzo wysokie, nieco cofnięte czoło, rysy twarzy zaostrzone mocnym, wąskim, prostym nosem, oczy szaroniebieskie o metalowym połysku, patrzące bez mrugnięcia prosto w oczy rozmówcy. Mówi powoli i raczej cicho, ale bardzo wyraźnie i dobitnie. Ubrany jest bardzo starannie, powiedziałbym nawet elegancko, w piękny, generalski mundur litewski, mówiąc, generał Rasztikis lekko gestykuluje, ma wyjątkowo piękne ręce. Ze sposobu ujmowania poruszonych przez niego tematów znać, że jest poważnie wykształcony wojskowo i że dużo pracuje nad sobą. Skoro jest czytelnikiem polskich wojskowych czasopism, to z pewnością zna język polski. Generał Rasztykis od razu podobał mi się. Stawiam sobie pytanie, czy jest to ten człowiek, od którego będzie zależała w dużej mierze przyszłość stosunków polsko-litewskich? Generał zmierza jednak do zakończenia mojej wizyty. Mówi, że jest bardzo rad, iż przybyłem na Litwę jako przedstawiciel Wojska Polskiego i że z zadowoleniem wita mnie w tym charakterze. Jest pewny, że będę tu w Kownie czuł się dobrze. Wyraża nadzieję, że w miarę czasu, powoli i naturalnie stosunki między Polską a Litwą ułożą się pomyślnie i przyjaźnie. Niestety, powiada generał, nagromadziło się zbyt wiele trudności w ciągu ostatnich dwudziestu lat, aby można było łatwo i szybko je usunąć, lecz wierzy, że będzie to zrobione. Jestem optymistą pod tym względem. Uważam zresztą, że losy nasze, Litwy, mojej ojczyzny i Polski są wspólne. Grozi nam w jednakowym stopniu wspólne niebezpieczeństwo i byłoby bardzo źle, gdybyśmy w jego obliczu nie potrafili znaleźć drogi do porozumienia. Ostatnie zdania wypowiedział generał szczególnie dobitnie. Końcowe jego słowa są dla mnie w tym momencie, na pierwszej oficjalnej wizycie u niego, prawdziwą niespodzianką. Jestem jego słowami przyjemnie zaskoczony. Przecież to, co powiedział o stosunkach polsko-litewskich, jest deklaracją polityczną o poważnym znaczeniu, zważywszy, od kogo ona pochodzi i do kogo została wypowiedziana. Nic wtedy dziwnego, że byłem poruszony i na chwilę zamilkłem. Po chwili odpowiedziałem bardzo mocno i gorąco. — Panie generale, proszę mi wierzyć, że w tym właśnie celu zostałem wysłany na Litwę i to samo miałem w imieniu polskiego naczelnego wodza, marszałka Śmigłego Rydza, zakomunikować. Wytężę wszystkie siły, aby porozumienie między nami mogło nastąpić jak najprędzej. Może pan generał być zupełnie pewny, że cała Polska, a Wojsko Polskie w szczególności, pragnie tego gorąco. Miałem uczucie dużego zadowolenia, iż w generale... Rasztykisie znalazłem człowieka, który tak samo myśli i umie tak szczerze i bezpośrednio o tych sprawach mówić. Wychodząc spojrzałem na zegarek. Rozmowa moja z generałem Rasztykisem trwała 45 minut. Kapitan Gecewicius oznajmił mi, że już czas iść do generała Czerniusa, szefa litewskiego sztabu generalnego. Generałowi Czerniusowi przedstawiłem się po francusku, gdyż wiedziałem, że ukończył niedawno École Supérieure de la Guerre w Paryżu i że miał dobre koleżeńskie stosunki z naszymi oficerami studiującymi w tej uczelni. Zachowałem również i względem niego przepisowe formy polskiego regulaminu. Generał Czernius przyjął mnie zupełnie swobodnie, prawdziwie po koleżeńsku. Mówi on doskonale po francusku, prawie bez akcentu. Jest to również młody człowiek. Pewnie nawet młodszy od Raszlikisa, wydaje się być przed czterdziestką, średniego wzrostu, nieco otyły, brunet o ciemnych oczach, lekko łysiejąca, okrągła głowa bez żadnego zarostu, bardzo spokojny w ruchach, przeważnie uśmiechnięty i, zdaje się, posiada wrodzony dar humoru i umiejętnie prowadzi rozmowę, toteż z miejsca rozmowa nasza potoczyła się płynnie i żywo. Mówiliśmy o Francji, o Paryżu, o jego studiach w szkole paryskiej, o wojsku francuskim. Sam wspomniał, że miał dwóch kolegów Polaków w szkole paryskiej, ale nie mógł sobie przypomnieć ich nazwisk. Dopomogłem mu, podpułkownik Bronisław Noël i podpułkownik Stanisław Kopański. Potwierdził to z dużym zadowoleniem. W pewnym momencie rozmowy zauważyłem na ścianie na wprost mnie dużą i zupełnie dobrą kopię słynnego obrazu Matejki Grunwald. Patrzyłem na obraz dłuższą chwilę, generał natychmiast to zauważył i powiedział, my Litwini czcimy głęboko pamięć Grunwaldu i pamiętamy dobrze, że byliśmy tam walcząc z naszym śmiertelnym wrogiem, wtedy Krzyżakami, razem z Wami, Polakami, a także wspólnie z Rosjanami i Czechami. Odpowiedź na to mogła być tylko jedna, a więc powtórzmy po przygotowaniu wspólnym Grunwald. Nie uczyniłem jednak tego. Osądziłem, że byłaby to wadliwa, zbyt pośpieszna taktyka. Po tych wizytach zastanowiłem się bardzo nad tym, co usłyszałem od generałów Rasztikisa i Czerniusa. W moim dokładnym raporcie do szefa sztabu generalnego w Warszawie szczególnie silnie podkreślałem słowa obydwu generałów i zaznaczyłem, że... Zamiarem moim jest dążenie do prowadzenia osobiście z generałem Rasztikisem rozmów dotyczących wykonania mego zadania. Jeżeli pierwsze wrażenia moje są słuszne, to generałowie Rasztikis i Czernius są wybornie dobrani jako dowódca i szef sztabu. Czernius wydał mi się bardziej prostym i bezpośrednim, pogodnym, trochę flegmatykiem, Rasztikis zaś więcej skomplikowanym typem człowieka, bardziej szybkim, energicznym w działaniu i w decyzjach. Rasztikis reprezentuje wyraźny typ nordyka, Czernius zaś typ mieszany, raczej śródziemnomorski. Poza tym są oni z różnych zasadniczo odmiennych wyższych szkół wojskowych Berlin i Paryż. Po rozmowie z nimi stwierdziłem, że obaj są zgodni w zrozumieniu potrzeby dobrych sąsiedzkich stosunków z Polską. Więcej wagi przywiązuję do słów wypowiedzianych do mnie przez generała Rasztikisa, aniżeli do grunwalskich aluzji generała Czerniusa, aczkolwiek nie wątpię, że odpowiada to jego poglądom i że było to szczerze zupełnie powiedziane tak też podałem to do Warszawy 28 kwietnia bieżącego roku byłem z wizytą u generała Reklaitisa ministra spraw wojskowych Litwy ceremonia u przyjęcia był taki sam jak i poprzednio w czasie wizyt u generałów Rasztykisa i Czerniusa generał Reklaitis jest mężczyzną w sile wieku Lat ponad 50 Niskiego wzrostu, bardzo tęgi. O czerwonej, burakowatej, okrągłej twarzy i wyblakłych niebieskich oczach. Włosy rude i duża już łysina. Mówiliśmy po rosyjsku. Rozmowa była typowo grzecznościowa i najzupełniej obojętna, bez żadnych interesujących akcentów. Generał Reklaitis jest członkiem litewskiego gabinetu ministrów i tym tłumaczyć przypuszczalnie należy jego powściągliwość... W poruszaniu jakichkolwiek politycznych tematów, zwłaszcza, że nasze poselstwo otrzymuje informacje, jakoby rząd litewski zaznaczał wszędzie za granicą, iż stosunki z Polską zostały mu narzucone i że musiał ulec polskiemu ultimatum, nie mając innego wyjścia i żadnej znikąd pomocy. 3 maja w dniu Polskiego Święta Narodowego minister Harwat urządził w osobnej sali hotelu Metropol obiad galowy dla całego personelu poselstwa polskiego w Kownie, zaliczając również mnie do tego personelu. Była to dla mnie o tyle niecodzienna okazja, że musiałem po raz pierwszy w życiu przebrać się w pełny cywilny strój wieczorowy, we frak. Poseł Harwat dlaczegoś uparł się i nie chciał, abym wystąpił w moim szwoleżerskim mundurze. Popsuło mi to i tak podły tego wieczora humor. Była ponadto i inna poważniejsza przyczyna i dlatego ten obiad galowy 3 maja w Kownie był dla mnie pamiętną chwilą. Minister Harwat wygłosił w czasie obiadu wysoce patriotyczną mowę do obecnych członków poselstwa i zaproszonych gości, pomiędzy którymi był Jan Wszelaki. I zakończył ją toastem. Obyśmy my, poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie... Stali się tu najrychlej województwem kowieńskim. Voilà! Był to dla mnie, a przypuszczam, i dla innych członków poselstwa nieoczekiwany i najzupełniej niezrozumiały wybryk posła Harwata. Nikt z rozsądnych i przytomnych ludzi w Polsce nie myśli w ten sposób. A ponadto jest to w najzupełniejszej sprzeczności ze znanymi mi instrukcjami, które poseł Harwat otrzymał od rządu polskiego. Niezwłocznie po skończonym obiedzie powiedziałem panu Harwatowi, co myślę o jego wystąpieniu. Sytuacja była o tyle gorsza, że do stołu podawała litewska służba hotelowa, która niestety była obecna przy wygłaszaniu tej mowy, a niewątpliwie rozumiała po polsku. Była to zupełnie niepotrzebna i wręcz szkodliwa prowokacja uczyć Litwinów. Pan Harwat, jak to miałem możliwość później stwierdzić... Na zawsze zamknął sobie drogę do szczerych i uczciwych stosunków z Litwinami i tym samym nie przysłużył się interesom polskim. 5 maja minister spraw zagranicznych Litwy, pan Lozoraitis, wydał powitalny obiad na cześć posła polskiego, zapraszając cały skład poselstwa z paniami. Na obiedzie, który odbył się w prywatnych apartamentach państwa Lozoraitis, obecny był w komplecie cały gabinet litewski z premierem, księdzem Mironasem, na czele. Wojsko litewskie reprezentował jedynie generał Reklaitis, minister spraw wojskowych. Obiad był ze wszechmiar udany i panowała zupełnie przyjemna towarzyska atmosfera. Litwini zawsze umieli podejmować gości. Zarówno proszonych, jak też i nieproszonych. Jak my, Polacy. Moje miejsce przy długim stole biesiadnym było na szarym końcu. Siedziałem między panią Matulis, żoną ministra oświaty, a panem Gierdwajnisem, szefem protokołu dyplomatycznego w litewskim MSZ. Stefa, moja żona, posadzona była wysoko i miała miejsce pomiędzy dwoma ministrami litewskimi. Gierdwajnis mówił na wpół po francusku, na wpół po polsku. Okazał się bardzo dowcipnym, ciętym, z odcieniami wyszukanej złośliwości gawędziarzem. Przez cały czas obiadu nie ustawał w puszczaniu ostrych szpileczek pod adresem prawie wszystkich obecnych ministrów litewskich. Dobrze zna Warszawę. Opowiadał nam dużo o swoich warszawskich wspomnieniach, szczególnie o Teatrze Polskim z okresu sprzed roku 1914. 7 maja bieżącego roku minister Harwat przedstawił mnie oficjalnie w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Byliśmy kolejno u ministra Lozoraitisa, wiceministra Urprzysa i dyrektora Departamentu Polskiego Tarauskasa. Minister Lozoraitis wygłosił do pana Harwata i do mnie dłuższe ekspozy, z którego najważniejsze zdania brzmiały następująco. Litwa pragnie jedynie pokoju i tylko pokoju. My, Litwini, nie mamy żadnych ambicji politycznych ani aspiracji terytorialnych. Pragniemy rozwijać się gospodarczo, pragniemy pogłębiać dobrobyt naszego kraju i naszych obywateli. Dążymy uzilnie w naszej polityce, aby pozostać na uboczu od wszelkich konfliktów możliwych w przyszłości. Popełniłem, zdaje się, duży nietakt w stosunku do mego posła, ale po wysłuchaniu słów pana Lozoraitisa nie wytrzymałem jako wojskowy i odpowiedziałem, to bardzo słuszny i godny wszelkiej pochwały program polityczny, panie ministrze. Nie pragnąłby nikt z Polaków innego, także i dla Polski, ale jako żołnierz pozwalam sobie przypomnieć panu, iż historia wojen w Europie poucza nas, że ziemie naszych krajów, Litwy i Polski, leżą na przechodniej ulicy dla agresora. Obawiam się, że jeżeli będzie wojna europejska, to ani Litwa, ani Polska niestety nie będą mogły pozostać ale kart od wypadków wojennych. Minister Lozoraitis wysłuchał z wielką uwagą moich słów i nic, ani jednym słowem nie odpowiedział. Panowie Urprzys i Tarauskas wymienili z posłem Harwatem i ze mną zwykłe okolicznościowe uprzejmości, ale żadnych spraw politycznych nie poruszali. Wiceminister Urprzys jest bardzo młodym człowiekiem. Uchodził za następcę Lozoreitisa na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Mówią o nim, że nie jest przychylny porozumieniu Litwy z Polską. Tarauskas, starszy wiekiem, jest od dłuższego czasu w litewskiej służbie dyplomatycznej. Ostatnio, przed kilku laty, był posłem Litwy w Czechosłowacji. Wizyta u ministra Lozoraitisa, zwłaszcza jego słowa do nas, które dzięki mojemu raportowi stały się znane w kołach naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiego Sztabu Głównego, że Litwa będzie ale kart od przyszłej wojny, postawił na porządku dziennym kwestię, kogo należy brać tu bardziej pod uwagę, czy generała Rasztikisa i litewski generalny sztab, czy też ministra Lozoraitisa i rząd litewski. Jest to nie lada problem. Na 10 maja otrzymałem zaproszenie od generała Rasztikisa na śniadanie w kasynie garnizonowym w Kownie. Mój Cicerone po Litwie i Kownie pułkownik Deglavs zapytany, co to oznacza, poinformował mnie o zwyczaju panującym w sztabie, że generał Rasztikis zwykle urządza dla każdego nowo przybyłego atasze wojskowego powitalne przyjęcie i że nie będzie na nim poza mną żadnego cudzoziemca. W tym okresie Poznajemy powoli kowno, chociaż mało jest na to czasu. Codziennie oprócz normalnych obowiązków służbowych wypadają wizyty i różne przyjęcia. Był u mnie brytyjski atasze wojskowy pułkownik Weil, jak również i francuski pułkownik Oppenot. Obydwaj ludzie przyjemni już doświadczeni w służbie zagranicznej. Pułkownik Weil, stuprocentowy Anglik... Mówi poza angielskim, tylko bardzo słabo po niemiecku, musiałem więc męczyć się w rozmowie z nim niemiłosiernie, mordując mój niemiecki, ale jakoś zrozumieliśmy się wzajemnie. Poznałem także, pobieżnie, naturalnie, cały kowieński korpus dyplomatyczny. Jednym z najbardziej interesujących posłów państw obcych w Kownie jest, jak niesie fama, poseł Czechosłowacji, pan Skalicki. Ma on tutaj opinię niezwykle obratnego człowieka i ma podobno w kownie dużą pozycję u litewskiego rządu i społeczeństwa. Brytyjski poseł pan Preston wygląda na nałogowego pijaka, chociaż jak ludzie twierdzą nim nie jest. Francuski poseł pan Dillon ma wygląd uczonego profesora z Prowincjonalnego Uniwersytetu. Postaroświecko ubrany, zawsze w sztuczkowych spodniach i czarnej marynarce, z ciemnym krawatem, z parasolem pod pachą. Zresztą sprawia on wrażenie sympatycznego i dobrego człowieka. Posłem Stanów Zjednoczonych w Litwie jest były pastor jednego z kościołów protestanckich w Ameryce. Poznałem również dwóch młodych dyplomatów z poselstwa Stanów Zjednoczonych, a mianowicie panów Gafflera i Leitikama. Obaj mili i towarzyscy, jak również ich małżonki. Posłem Rosji w Kownie jest pan Pozdniakow. Mówią tu o nim, że ma duże wpływy w Kownie i że jest dyplomatą najlepiej poinformowanym o sytuacji politycznej Litwy. Posłem Rzeszy natomiast jest pan Cechlin. Podobno jest to jakiś tajemniczy gość, i już poprzednio przebywał w Kownie w czasie niemieckiej okupacji Litwy w latach 1915-1918 jako urzędnik Oberostu. Nadto Herr Zehlin ma być tajnym przywódcą niemieckich organizacji na Litwie, a przede wszystkim w Kłajpedzie. 10 maja. Właśnie przed chwilą powróciłem ze śniadania w kasynie garnizonowym w Kownie, wydanym przez generała Rastikisa na moje, jako przedstawiciela Wojska Polskiego, powitanie. Przebieg śniadania był niezwykle zajmujący i dał mi dużo tematów do przemyślenia. Trzeba przyznać, że generał Rastikis i jego generałowie oraz oficerowie sztabu generalnego są dobrymi i zręcznymi dyplomatami. Oficerskie kasyno garnizonowe w Kownie... Zasługuje raczej na nazwę wielkiego klubu, wzorowanego na klubach lub hotelach w Anglii i Ameryce. Mieści się w dużym, nowoczesnym i specjalnie w tym celu wybudowanym gmachu w pobliżu Laisves Alei. Wzorem niektórych klubów w Londynie i w Ameryce służy zarazem jako hotel dla oficerów oraz prowadzi kawiarnie i restauracje dla ogółu publiczności. W obszernym holu o godzinie 12.30 po południu czekał na mnie pułkownik Dulksnys, szef oddziału drugiego w towarzystwie majora gospodarza Kasyna. Wprowadzony zostałem na pierwsze piętro do obszernego salonu. Oczekiwało mnie tu pierwsze przyjemne zaskoczenie. Po środku salonu stał generał Rasztikis. Zanim nieco z tyłu szef sztabu generał Czernius, a w pewnym oddaleniu za nimi półkolem kilkunastu generałów i wyższych oficerów litewskich. Wszyscy byli w wieczorowej gali, przy pełnych orderach i galowych pasach. Uroczysta forma spotkania przedstawiciela Wojska Polskiego bardzo mnie ujęła.